niego. Słuchają Państwo cały czas programu drugiego. To filharmonia dwójki, a w niej oczywiście teraz przerwa. Na lekturę będziemy muzycznie jeszcze. Państwa bawić, ale to za 15 minut. Teraz wracamy do pierwszej w cyklu książki opowieści biograficznych Wacława Berenta do nurtu. Podstawowym materiałem do napisania opowieści biograficznych były archiwa odzyskane przez Polskę z Rosji na mocy traktatu ryskiego, tak zwane archiwa legionowe. Tom drugi pogrobowcy, rozdział Szabla i Duch. Czyta Zbigniew Zapasiewicz. Książka do słuchania. Jak ten Lazarz na łożu boleści, wieziony kosztem zwycięzcy, opuszczał naczelnik Europy W Geteborgu, jak się rzekło, dogoniła go wieść o legionach. Utrudzonemu podróżą, leżącemu wciąż na kanapie z chorą głową, ukutaną wciąż chustą jak turbanem, Tłumaczył Niemcewicz z Gazety Szwedzkiej odezwę Dąbrowskiego do Polaków. Wierny ojczyźnie do ostatniego momentu walczyłem za jej wolność pod nieśmiertelnym Kościuszką. Uderzyło weń jako buchem. Żyję, żli ja jeszcze? Mógł był pytać w onej chwili siebie samego. Chciał natychmiast zmienić kierunek i cel wędrówki. Przez pośredników francuskich nawiązywał pono jakieś kontakty z dyrektoriatem i wahał się, zwlekał, przenosił się do Anglii. Do wszystkich względów wskazanej niewątpliwie niejawności w podejmowaniu teraz właśnie pierwszych kroków nowego czynu przybyło niechybnie instynktowne poczucie obecnych swych sił fizycznych i duchowych. W Anglii, przeciw której walczył wszak również tak niedawno w Ameryce, najznakomitsi ludzie polityki, nauki i sztuki składali mu teraz wyrazy czci i współczucia. Jak olbrzymi był rozgłos jego imienia w świecie współczesnym, świadczy chyba najwymowniej to, że po latach kilku, gdy bawił już w Paryżu, bo naparte po powrocie z Egiptu i złożeniu oficjalnych wizyt członkom dyrektoriatu, pośpieszył do kościuszki, nie mogąc oprzeć się chęci, jak mówił od proga, poznania bohatera północy. Tu w Londynie tymczasem Lord Grey, imieniem partii Wigów, ofiarował mu kosztowną szablę honorową, jak to zresztą uczynił poprzednio w Sztokholmie król szwedzki. W mieście Bristolu, gdzie siadł wreszcie na okręt, Całe roje barek, jachtów i łodzi, przepełnionych zwłaszcza kobietami, pociągnęły na całe mile od brzegu zaginącymi w dali żaglami. Poza wielki ocean zdawał się ten okręt uwozić skruszone penaty narodu pogrążonego w ostatecznej już niewoli. Na lądzie przeciwnym w Filadelfii pospólstwo uprzedzone ściągało zawczasu i z głębi kraju by powitać tak słynnego dziś na świecie współtwórcę wolności amerykańskiej. W oczach tego tłumu przyholowano okręt szczęśliwie do portu. W przygodnej jego awarii jakowejś na wodach świata zwalił się maszt i stargały żagle legendy polskiej. Wódz inny stawał na czele pogrobowców. Po wycofaniu się Suworowa z Warszawy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 Przywiozła do kraju tę piosenkę powiadano księżna Sapierzyna z swej podróży do badów karlsbackich. W owych czasach, gdy tylko jaśnie państwo przez stosunki otrzymywali paszport na wyjazd za granicę, podróżowała księżna nie tyle do karlsbadu, co do Drezna, a nie w prywatnych sprawach. Tak czy owak, co dzień o porze zmierzchowej, gdy tłumy swym zwyczajem wylegały rojnie na ulicę, uderzała ta pani w swój szpinet cienko brzmiący, i atamanom na złość śpiewała głosem donośnym tę piosenkę przy otwartych oknach na nowy świat. W tymże gmachu i bodaj u tychże okien stanął po latach fortepian Chopina i także sięgnął bruków. Tymczasem ową śpiewkę za Alp marsylianki po skoczną siostrzycę przyjęły wszystkie gardła, dyszkanty i pogwizdy ulicy, by roznieść ją niebawem po mieście, a nawet i kraju całym. Docierali wprawdzie o wiele wcześniej do Prus południowych emisariusze Dąbrowskiego, krążyła w odpisach jego odezwa. Łącznie z uroczystym wezwaniem rządu Nowej Republiki Lombardzkiej, ofiarującym orężnym Polakom ojczyznę tymczasową, wszystko to jednak pod czujnym okiem władz pruskich ogarniać mogło tylko ośrodki opinii polskiej, ogniskując się w klubach tajnych. Lecz i dla nich późniejsza piosenka Wybickiego stała za istne wici do mieszkańców zaborów wszystkich. W Warszawie próżno zawarto bramy, podwojono straże. Raduje się go Debski wraz z panią Sapierzyną. Wykratkiem przedzierała się za mury młodzież poczciwa. Tak zresztą zwała się sama, nie w dzisiejszym oczywiście znaczeniu tego słowa, lecz dawnym, kiedy to najbardziej decydujących stanowisk w bitwach nakazywano bronić pod gardłem i poczciwością a wieczyste legaty zabezpieczano poczciwościami swymi i potomnych. Kto uboższy z tej młodzieży pisma nosem nie zwąchał i nie uzasobnił się na podróż daleką u pani Sapierzyny, czy też u Izydora Hrabiego Krasińskiego, lub komu poczciwość właśnie uczynić tego nie pozwalała, ten i dwieście poczt na piechotę przewędrował, zanim przez Śląsk, Drezno, Bawarię i Szwajcarię nie dotarł na Białą Górę Świętego Bernarda, gdzie pół żywego ze znoju i głodu Już go pod śniegu dobywały mnichy I odchuchiwały przecie tak Że to białe ich powietrze na podniebiu Łykało się niczym śnieg Onych kopic pod błękitem, A wydychało za ochotę samą Tylko skrzydła mieć. Owi zaś mnisi na przelęczy, Świadomi wszystkiego, co się przewala I klębi w obu dolach świata Poznawali jakoś zawsze Polaków i poczynali wtedy pogwizdywać pod kapturami piosnkę nauczoną, a widząc u podróżnych nagle rozjaśnienie twarzy, pouczali na sekrecie, tym razem dwóch młodych poetów Godebskiego i Koseckiego, gdzie też tą porą przebywać może z swym wojskiem ich grą general. Zlatywali wtedy obaj jak na skrzydłach z Alp niebosiężnego grzbietu, w on żarny świat południa, gdzie laury i cyprysy to wojennej chwały wawrzynem nęcą, To smutnym naprzemian grobem Rzewniły myśl. A w pomarańczowych gajach Próżno ludzicie mnie hesperydy, Złocistymi jabłkami szczęścia, Com go poniechał w kraju o 600 mil. Gdy cyrklem na mapie odległość zmierzył, Wstrząsnął głową i snom już nie wierzył. Ta młodzież drobno szlachecka z samego jądra szczyzny, gdzie wszystko było sercu milsze i piękniejsze, gubiła się zupełnie w dziko dla niej obcym świecie południa i pośledniała dla się, skurczyła się w sobie. Oto, jak każdy wędrowiec, gdy do celu się zbliża, spoglądają mimowoli na przyodziewek własny i otrzepują go ruchem czy ochędożny aby. Wydał się im calen nędzny, wyświechtany, po zakamarkach wszelkiego ubóstwa z wędrowanych krajów. Wyszli z Warszawy zuchy, z kwiatkami od panien, a dowlekli się tu za łazęgi obdarte, za rekruty liche, których przygnało w taką aż obczyznę. Gdzieś na drodze przyskalnej nad urwą rzeki, wyschłej tą porą w strugę, ledwie siąpiącą wśród kamieni i piargów, zaczepił ich pastuch na półnagi z torbą wola u szyi, właśnie jak u tych kus, które pasał. I z bełkotem idioty wskazuje im uparcie na coś leżącego poniżej u wody. Popatrzą, barwi się tam, śród szarych głazów mundur żołnierza i prężą się trupie bose jego stopy. Jednemu z wędrowców zejście nawet nie chciało ku niemu w ten skwar, poskoczył z ciekawości drugi. Kosecki na rany boskie okrzyknął się niebawem z dołu, toż to mundur niegdyś nasz. Zwlókł się tedy i przywolany, a obejrzawszy zwłoki, wymiarkowali wszystko akuratnie. Zmarodował on tu widać lub był w bitwie pobliskiej, do wody schodził, a może czołgał się już nawet na czworakach i dobiły te kozodoje włoskie. Mundur prawdziwie nasz, piechotny, oblogi na granacie biale, mówią o dzialyńskich pułku, co go widać wskrzesił tu Dąbrowski. Człek zaś ten, że mu dwóch palców u ręki patrz z dawna brak, Niechybnie z dawnych w nim ludzi spod Maciejowic. Sterczą ku nim sztywno te czarne prawie niezmordowane nożyska żołnierza. Owoż i ciąg dalszy wojny przerwanej w kraju przed laty trzema, a kres ich sześćset milowej włóczęgi. Coś tu zmąciło się nagle w okrzepłości sinego aż żaru wśród głazów i kamieni. Poczęli oglądać się czujnie po skałach jeszcze niemych echem, lecz już jak gdyby zasłuchanych w ciszy Nagle w górłonie kamiennym jękło coś głucho, aż się wzdrygła ziemia pod stopami wędrowców. Tak dziwnie słychać w tej ziemi twardy stęg armat z oddali. Więc przeżegnawszy się, ruszyli na przełaj w góry, by skrócić sobie drogę. Niedoświadczeniem ludzi dolin nadłożyli tylko mozolu i czasu, a owe echa dział zwielokrotnione w górach wywodziły ich raz po raz na manowce. Tysiączny gwar mowy swojej, swój tu obyczaj w szczególe każdym, rozpogodziły dusze wędrowców. Zapomnieli natychmiast o głuchej urazie, za tyle udręk włóczęgi przez Europę całą. Objął ich z miejsca duch twardszy i wzmógł siły, jak to w wojsku. W tym marszu na gwałt, w biegu nieledwie, rozdano jeńcom mundury. Swoje, niby polskie, ale był to też i ekwipunek cały. Jakże to, drze się jeden w tych austriackich portkach będą przy mundurze naszym? Możesz i w gaciach, jak tylu innych. Czapy na głowach ludzi były wszelakie. To polskie, to austriackie, na po niektórych czubie płonie frygijska mycka republikanów paryskich. Śpiewów w tym marszu po zwycięstwie jakoś nie słychać. Te osiem kasztanów i cztery żaby, za dzienną rację, jak urągano złośliwie na jadło włoskie, szerzyły w wojsku niehumor. Obu nowym oficerom dziwnym wydało się przecie, że nie rozlegnie się tu nigdzie po szeregach nawet po gwizdek tej piosnki, która ich wywabiła z Warszawy. Więc zagadnęli któregoś z kaprali. Jest, jest, spokoju ich. Chłopcy! okrzyknął się w tył. Zaśpiewajcie no oną piosnkę na naszego generała. Ale w pościgowym rozluźnieniu szeregów i gwarze ich wolnym woleli chłopcy nie dosłyszeć blachego rozkazu. Kapral tymczasem wsparłszy stopę na przydrożnym kamieniu, zadarł parcianą nogawicę i czochra się po golej ujdzie. Pojęli, że inne jest tych rzeczy rozumienie żołnierskie, a inne damy u klawikorda, że odmienne są uczucia w szeregach od tych, jakie wmawiają w niepoeci regimentowi, że pod siódmą skórą zgrubiałą, pod siódmą szorstką blizną zastyga w nich milczeniem to, za co życie swe niosą w ofierze. Ledwie kiedy, niekiedy jakowyś żal bezmierny wyciska im z gardeł po lazaretach śmierć smrodliwa. W marszu pogonnym, a coraz to większym wyczerpaniu, ludzi ścichły całkiem igwary wolne. Z tym donioślejszym rozbrzękiem i łoskotem na twardych drogach pośpieszały za nimi truchtem armaty polowe. Milkły nawet zrywające się raz po raz klątwy na brak butów. Gdzie po kompaniach wszczynały się jeszcze sroższe pomruki o te okaleczałe stopy, okutane w przekrwione łachmany, tam oficerowie dobywali noży i na psia krew rozcinali własne obuwie, by je odrzucić w pole precz. I mieli przemowy. Obywatele! Więc szli dalej. W braku własnej kawalerii pościgowej gnali raczej jak te konie. takim że marszem z oczami utkwionymi w bagnet przed sobą kazano im przebiegać na wylot jakieś miasto zasobne ku straszliwej oskomie obywateli bosych. Generał wiedział, co czyni. Do rozdziału Szabla i Duch, do nurtu książki pierwszej z cyklu powieści biograficznych Wacława Berenta, wrócimy w dwójce oczywiście jutro. To będzie interpretacja, ciąg dalszy z Bigniewa Zapasiewicza. Dwójki Państwo słuchają prawie kwadrans po 22. My teraz wracamy zgodnie z obietnicą, oczywiście, do muzyki. Z północy na no, południe dotarliśmy od Estonii, od pieśni z wysp, chorałów opracowanych przez Twonitwek i interpretacji zespołu Lina Musicut. No dotarliśmy także za sprawą wyborów tych estońskich artystów muzyki wydawanej w Wenecji do najjaśniejszej republiki. Tam teraz pozostaniemy, tyle że słuchając już muzyki późniejszej niż początek XVII wieku, jak to było przed lekturą. Teraz proponuję Państwu koncert Vivaldiego w pięknej płycie. To rzecz, którą Państwu proponuję, pięknej interpretacji z płyty wydanej no, przed wieloma laty. Bo to był 2018 rok, album zawiera y, także kompozycje, y, no te najsłynniejsze koncerty pory roku Vivaldiego. To nagranie brytyjskiej skrzypaczki z Rachel, po Rachel Potter i Brecon Baroque proponuje koncert Amoroso w katalogu dzieł Vivaldiego numer 271. Koncerto La Morozo w katalogu działu Vivaldiego numer 271. To jeden z najpiękniejszych albumów z koncertami Vivaldiego, w tym co bardzo ważne, tymi słynnymi czterema porami roku. Rachel Podger i Brecon Baroque. Nagranie ukazało się w 2018 roku. Wracamy do niego i przy okazji tych koncertów wyznaczających rytm pór roku, tego cyklu, który odmierzamy muzycznie od wielu lat razem w dwójce i przy okazji, no po prostu, Podróży na południe do najjaśniejszej Republiki Weneckiej, a tak dziś właśnie zamykamy podróż Filharmonii Dwójki. Za wspólne słuchanie muzyki bardzo Państwu dziękuję. Zbliża się 22.27. Elżbieta Malinowska zostaje przy konsolecie, a ja mówię do usłyszenia w piątek. W dawno, niedawno Magdalena Łoś. Autopromocja.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 Cały czas programu drugiego, dwudziesta druga Życie dla Polski i Kultury, rok Jerzego Giedrojcia. W Rzymie mieszkałem naprzód w zarekwirowanym dla wojska hotelu Massimo da Celio, a później w pensjonacie, który bodaj nazywał się Patrycja, przy piazza di Spagna. Ale choć spędziłem tam łącznie niemal dwa lata, żadnych szczególnych wspomnień z Rzymu nie zachowałem. Nie bardzo miałem nawet czas na zwiedzanie i miasta właściwie nie znam. Na miejscu zastałem Gustawa i ściągnąłem od razu do Rzymu Zosię i Zygmunta. Razem zajęliśmy się organizowaniem instytutu. Generał Wiśniowski dał nam 100 złotych funtów ze swego funduszu dyspozycyjnego i zgodził się na udzielenie nam pożyczki z funduszu wojska na zakup drukarni. Poza tym nie mieliśmy jednak żadnych pieniędzy na prowadzenie naszej działalności. Zaczęliśmy więc dorabiać pieniądze w inny sposób –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 które w dużych ilościach sprzedaliśmy harcerstwu włoskiemu za dość poważną sumę, bodaj kilku milionów lirów. Tak zebraliśmy pieniądze na uruchomienie drukarni. Dorota Gacek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Przed chwilą usłyszeliśmy, jak Jerzy Giedrojc w autobiografii na cztery ręce opisywał początki Instytutu Literackiego. Wspomniany Gustaw to oczywiście Gustaw Herling Grudziński, a Zosia i Zygmunt to państwo hercowie. Instytut Literacki założony w Rzymie w lutym 1946 roku przyjął kształt organizacyjny na mocy rozkazu generała Andersa z września. Tego samego roku, a dwie pierwsze książki zostały wydane w czerwcu 1946 roku, czyli wszystko się działo równo 80 lat temu. Jakie były okoliczności powstania Instytutu Literackiego? Jakie idee przyświecały Giedrojciowi i ludziom zaangażowanym w tym pierwszym rzymskim okresie działalności tej instytucji? Jaki jest dorobek Instytutu z tego czasu? O tym w kolejnej audycji. Giedrojcia przy Uniwersytecie Łódzkim, jest autorem książki Giedrojć w 1946 roku. Wyjdziemy z tej wojny strzaskani, pisał Czapski. Jak Jerzy Giedrojć wychodzi z wojny? W jakim stanie? Co się dzieje na przełomie 45 i 46 roku, a może już wcześniej, że właśnie decyduje się na takie działanie, o którym będziemy dziś rozmawiać? Zakończenie wojny dla Jerzego Giedrojcia jest tak samo dramatyczne jak dla absolutnie większości żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, w tym także drugiego Korpusu Polskiego. Giedrojc wprawdzie nie jest już formalnie podkomendnym generała Andersa, potem znowu się stanie, jest oddelegowany do Londynu, gdzie w Ministerstwie informacji i dokumentacji kieruje wydziałem, ale przede wszystkim jest jak pokpiwa sobie czasem sam właścicielem sklepiku z genialnymi pomysłami. Znany jest z tego, że nie próżnuje nawet w najbardziej dramatycznych momentach, tylko szuka sposobów działania, które pozwolą chociaż o milimetr zbliżyć się do celów, który sobie stawiał. Przywrócenie wolności w Polsce. W 1945 roku. Na przekór wszystkiemu w skrajnie trudnych warunkach, bo przecież poprzednicy, członkowie wielkiej emigracji XIX-wiecznej, działali w jeszcze trudniejszych okolicznościach. A przecież po nich został nie lada jaki dorobek intelektualny, kulturalny, a więc świadomość wielkiej tragedii, jaka dotknęła. Polskę, czy całą Europę środkowo-wschodnią, pogruchotania nie tylko politycznego czy społecznego, ale również moralnego starego kontynentu, ale też i wielka pasja działania na przekór wszystkiemu. Oprócz tej idei też przekonanie, że to potrwa. Gieruch nie wykluczał, że może dojść do konfliktu między Zachodem, a Związkiem Sowieckim, ale nie był tego tak pewny jak zdecydowana większość przywódców polskiej emigracji, którzy już liczyli, jeśli nie godziny, to dni do wybuchu III Wojny Światowej. Giedroć zdecydowanie jeszcze nie skłaniał się do tej myśli, iż potrwa to aż kilka dziesięcioleci, jak przestrzegał go jego przyjaciel Roger Raczyński, czerpiący ze swojego doświadczenia dyplomatycznego to przekonanie. Ale wiedział, że na pewno to nie będzie rok, dwa, że trzeba przygotować się na długi marsz wypełniony, bardzo intensywną i co nie mniej istotne, Głęboko przemyślaną, sensowną pracą. A dlaczego właśnie Instytut Literacki? Taka instytucja, która jest przede wszystkim wydawnictwem. No wiemy też, że mniej więcej rok po powstaniu Instytutu w Rzymie ukazuje się pierwszy numer kwartalnika, wtedy kultura. Gdyby Jerzy Giedroć był różnikarzem, to pewnie produkowałby <głos> broń, pracował nad e, udoskonaleniem e, nowych narzędzi walki. Ale on nie tylko z zamiłowania, nie tylko z pasji, ale i pewnych talentów był redaktorem, tym niepiszącym redaktorem, który organizuje pracę redakcji, wydawnictwa Wyszukuje ludzi, kojarzy ich, inspiruje do pisania tekstów. Czasami mówił, że nic więcej w życiu nie potrafi robić. Daj Boże każdemu tylko tak skromne umiejętności. Ale właśnie decyzja o założeniu wydawnictwa Oficyny Literackiej wynikała po pierwsze ze świadomości ogromnych strat ludzkich, jakie doznał naród polski w czasie II wojny światowej i towarzysząca temu świadomość, że nie można tą polską krwią szafować bez końca. W jednym z listów Giedroś pisał, że nawet jeśli dojdzie kiedyś do wojny, Polacy powinni w niej wziąć udział, ale w decydującym momencie, a nie, jak to określił, głupio wykrwawiać się od jej początku. Drugi powód to przekonanie o sile oddziaływania słowa. To brzmi może jak taki slogan reklamowy, ale giedrość ludzie, których zdołał skupić wokół siebie, byli absolutnie przekonani, że dzięki wydawaniu książek, redagowaniu czasopism, inspirowaniu do nie tylko pisania, ale również lektury, można stworzyć nową elitę intelektualną, która podejmie się trudu wypracowania programu nowej, wolnej Polski. Tego programu, którego w warunkach sowieckiej obecności nad Wisłą nikt tam na miejscu nie mógł się skutecznie podjąć Dłuższego zastanowienia nazwałbym ją najlepszą spośród tych wydanych przez Instytut Literacki w rzymskim okresie. Pozostałe miały do spełnienia nieco inną rolę. Jerzy Giedroć należał do pokolenia ludzi, którzy swoją wyobraźnię historyczną i polityczną w niemałym stopniu kształtowali w skutek lektury literatury pięknej. Wydana przez Instytut Literacki w Rzymie powieść Henryka Sienkiewicza Legiony, specjaliści słusznie przyznają, że może nie najwyższych lotów i tym samym mało popularna, miała przygotować demobilizowanych żołnierzy II Korpusu Polskiego na zderzenie ze zjawiskiem emigracji. Tak samo powieść Szpotańskiego Prometeusze również miała stanowić materiał do przemyśleń, na podstawie których będzie można świadomie podjąć decyzję zostania na emigracji albo powrotu do kraju, bo przecież nie każdy takiemu wyzwaniu mógł sprostać i nie każdy sprostał. Znaczna część tych książek wydanych w Rzymie miała na celu zdobycie środków finansowych, pozwalających na dalszy rozwój Instytutu. Temu miało służyć choćby wydanie tej trylogii łotrzykowskiej Sergiusza Piaseckiego. No ale przecież również wśród tych wydawnic nie brakuje kanonicznych Ksiąg Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego zupełnie rewolucyjnym wstępem Gustawa Herlinga Grudzińskiego, odrzucającym ten balast XIX-wiecznego mesjanizmu i pokazujący, że nowa emigracja może czerpać z tego kanonicznego dzieła wieszcza zupełnie aktualne treści. Ale jest też na tej liście publikacji książka dotycząca energii atomowej, jest powieść Artura Kestlera, Krucjata bez krzyża, a więc no, dosyć szeroka paleta propozycji literackich i intelektualnych. Gdybyśmy sięgnęli... Jedno Były plany, ile serii literackich, naukowych planował przyszły redaktor kultury. On myślał na przykład o wydawaniu Hemingwaya, jak o też Greena, mocy, mocy, chwała. O, tak, i o Simon hmm. Beauvoir, więc no, bardzo rozległe to były plany. Tych książek wydanych w rzymskim okresie, Instytutu Literackiego do czasu przeniesienia się do Francji jest dwadzieścia kilka. Mm. Pan profesor wspomniał już o księgach Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego, Adama Mickiewicza. Właśnie ten wstęp Gustawa Helinga Grudzińskiego jest niezwykły, bo on tam pisze, że można i trzeba marzyć za Brzałzowskim o zasadniczych zmianach w strukturze polskiej duszy kulturalnej. I tutaj już w tym momencie właśnie rysuje się ten Zasadniczy podział, który potem będzie nazywany podziałem między Londynem a Paryżem. Giedroyd, Józef Czapski, Gustaw Herling-Grudziński uważają, że po tak straszliwym doświadczeniu jak Druga wojna światowa nie ma nie tylko szans na powrót do rzeczywistości z 1939 roku, ale nawet nie ma potrzeby marzyć o tym, aby wrócić do tamtych realiów. Wszystko się bowiem zmieniło. Na szczęście niektóre zasady pozostały nienaruszone, do nich można się było odwołać, ale też rozmowa na ten temat musiała przebiegać w inny sposób niż w atmosferze tej, która istniała przed wojną. Nie można było tak samo rozmawiać o sprawach, egzystencjalnych, jak wtedy, kiedy jeszcze hasło Kołyma Auschwitz nie funkcjonowało w obiegu, nie mówiły te hasła jeszcze wtedy y, niczego, a w 45-46 były punktami odniesienia, nie tylko zresztą dla Polaków. Ja sobie wynotowałam takie zdanie z listu Mieruszewskiego do Giedrojcia, to są czasy późniejsze, 50 dziewiąty rok, o takim napięciu między realizmem a romantyzmem. Mierowszewski mówi tak, ludzie, którzy do czegoś dążą, zawsze są romantykami i dopiero gdy dopną swego, nagle stają się realistami. Natomiast faceci, którzy do niczego nie dążą, nie są realistami, ani romantykami, tylko zgoła zerami. To bardzo bardzo celna uwaga. I Jerzy Giedroś nie odżegnywał się od tej kwalifikacji romantycznej, oczywiście nierozumianej w sposób taki podręcznikowy. W swoich koncepcjach politycznych, kreśląc je, czy choćby już tylko obmyślając szczegóły, Odwoływał się niejednokrotnie do postaci i aktywności politycznej Józefa Piłsudskiego, który był dla niego przy pełnej świadomości rozlicznych błędów, no, absolutnym ideałem, punktem odniesienia w działaniach. Znany jest ten cytat, który pojawiał się w różnych wypowiedziach publicznych Giedrojcia, że no, głową muru nie przebijesz, ale jak nie ma innego narzędzia, to trzeba głową choćby próbować. W mniej oficjalnych, czy całkiem poufnych momentach redaktor kultury odwoływał się jeszcze do jednego cytatu. On jest dość mało parlamentarny, a mianowicie jak nie ma marmuru, to się z gówna lepi monumenta. No i, i lepiło się w Rzymie, Paryżu, Maison Lafitte, jak była taka potrzeba. Nie lepiło się samemu, panie profesorze. Ma się rozwijać. <laughs> mówimy Giedroć, Giedroć. Tu na początku ja przytaczałam te nazwiska osób, które razem z nim właśnie w Rzymie działają. Czyli Gustaw herling grudziński Zofia i Zygmunt Hercowie. Współpracownikami Instytutu w okresie rzymskim, ja tutaj mam taką listę, biuro Instytutu to jest tak Tadeusz Siuta też, Władysław Wąchała, Józef Fryd i plastyk Stanisław Gliwa, który jest autorem znaku Instytutu tej jońskiej kolumny też bardzo to jest charakterystyczne. Tak, to niesłychanie wymowny znak, który znakomicie ilustruje zamiary oficyny. Wydaje mi się, że najważniejszą postacią niewymienioną przez panią redaktor w tym rzymskim okresie, podobnie jak tym blisko wschodnim, był dla Giedrojcia Józef Czapski. To spotkanie miało charakter formacyjny dla Jerzego Giedrojcia. To był wręcz przewrót kopernikański w jego życiu. Dzięki Czapskiemu z bardzo dynamicznego polityka i redaktora o formacie krajowym, najwyżej środkowo-wschodnioeuropejskim, Jerzy Giedroć przedzierzgnął się w polityka myślącego kategoriami europejskimi. Trudno mi przecenić znaczenia tego spotkania, które gdzieś tam w piaskach Iraku nastąpiło i tam długie rozmowy wiedli, a potem wymyślali wspólnie Instytut Literacki, wymyślili wspólnie jego koncepcję działania. Lubię wracać do takiego cytatu, z listu Józefa Czapskiego, w którym mówi, że to dobrze stało się, że Instytut, a później kultura nie, nie są taką kapliczką dla intelektualistów, jak sugerował to Jerzy Stępowski, że kultura jest pismem, które może być dostępne dla znacznie szerszego kręgu odbiorców. Natomiast Gustaw herling Grudziński ze swoim niebywałym talentem literackim, który właśnie eksplodował w warunkach e, wojennych. Dosłownie czasami pewne teksty pisał na, na, na wojskowym e, plecaku w jakichś warunkach bardzo polowych. Jeszcze wtedy nie jest dla Jerzego Giedrojcia partnerem. Osobą, z którą wspólnie redaktor kreśli swoje plany, a raczej stara się wyzyskać właśnie tą dużą odwagę w myśleniu Herlinga, a także sprawność w posługiwaniu się piórem. Tak, ale ten pierwszy numer kultury, to jest połowa czerwca 1947 roku, oni podpisują jako redaktorzy obaj, Gustaw herling Rudziński i to Jerzy Giedroicz. To prawda i... Hmm. Dotykamy poważnego problemu, który zwłaszcza pod koniec życia obu panów stał się przedmiotem dość poważnego sporu między nimi. Kto tak naprawdę był ojcem najważniejszego periodyku polskiego w XX mhm. wieku? Nie podejmę się rozstrzygnięcia tego sporu czy rozwikłania tego dylematu. Myślę, że każdy z nich wniósł znaczący wkład w powstanie kultury. Jerzy Giedroyc starał się nadać jej pewien ideowy rys. Gustaw Herling-Grudziński również, ale też większy nacisk myślę kładł na kwestie natury literackiej i artystycznej. No Już od drugiego numeru kultury wszystkie kolejne były już wyłącznie dziełem Jerzego Giedrojcia, chociaż konsultował on sens publikacji takiego czy innego tekstu z różnymi ludźmi, to ostatecznie tylko on podejmował decyzję. W Maison Lafitte pokpiwano sobie, że redaktor jest e, nieszczęśliwy w momencie, kiedy kolejnego numeru. Magdalena Grochowska w biografii Giedrojcia pisze, że bohaterką tego pierwszego numeru wydanego w Rzymie 1947 roku jest Europa. Z kolei profesor Krzysztof Pomian mówił, że opowiedzenie się po stronie Europy właśnie w tym numerze nie było oczywiste dla emigracji. Rzeczywiście to jest numer, w którym jest na przykład szkic Józefa Czapskiego o Bonardzie, prawda? Ale jest esej Benedetta Kroczego, jest Pola Valeriego, jest też Tymon Terlecki, Andrzej Bobkowski, no ale właśnie to jest trafna intuicja, że to właśnie to europejskie spojrzenie w tym pierwszym numerze jest takim też gestem ideowym w Pełni się pod tą diagnozą podpisuje. Było to działanie na przekór poważnej części emigracji polskiej, która była głęboko poraniona nie tylko przez dwóch okupantów, także przez decyzję wielkich mocarstw. Istniało takie przekonanie o zdradzie zachodu, która oto się w Jałcie i Poczdamie dokonała. Co oznaczało, że część osób, nawet tych, które postanowiło nie wracać do kraju, nie widziało powodów, aby zwracać się ku Europie, a raczej woleli zamknąć się w takim polskim, ojczystym kręgu, właśnie w tym poczuciu, że Europa zawiodła, czy wręcz zdradziła. Niektórzy mówili, że Europa... Rozpadła się w wyniku wojny, że zdegenerowała się, że nie ma już nic ludzkości do zaoferowania, na pewno samym Polakom. I już chociażby ten tekst otwierający pierwszy numer kultury jest ostrym sprzeciwem wobec takiego rozumowania. Owszem, mowa jest o tym, jak poważne rany Europa, kultura europejska czy cywilizacja europejska doznała ale jest w dalszym ciągu w oparciu o co odbudowywać pozycję starego kontynentu. I można wręcz powiedzieć, że w pewnym sensie może nawet intuicyjnie to odwołanie się do wartości europejskich jakby ustawia kulturę na następne dziesięciolecia. W kolejnych numerach nie ma ani jednego tekstu, który można by uznać za kontestację, czy tym bardziej odrzucenie Europy, cywilizacji europejskiej, czy potem pewnych tendencji integracyjnych Europy. Tu raczej narasta przekonanie, że Polska odzyska wolność, odzyska niepodległość, w ramach pewnej szerszej konstelacji, najpierw środkowo-wschodnioeuropejskiej, a później europejskiej. Gdy nastąpiła pełna ewakuacja wojska z Włoch, stanęliśmy wobec konieczności zlikwidowania drukarni i przeniesienia się gdzie indziej. Było to tym ważniejsze, że Włochy robiły się coraz bardziej krajem na uboczu. Musieliśmy też liczyć się z tym, że ludzie przestali po prostu kupować książki. Problem powrotu do kraju dla nas nie istniał, nie było to przedmiotem żadnych rozmów, nie myślało się o tym, nikt też nas do tego nie namawiał. Władze warszawskie były wobec nas zupełnie obojętne. Niechęć czy wręcz wrogość zaczęły się później. Wielkiego wyboru nie mieliśmy. Wyjazdu do Londynu nie brałem w ogóle pod uwagę. Nie chcieliśmy przechodzić przez korpus przysposobienia, a stosunki panujące w Londynie na emigracji znałem i nie miałem na nie żadnej ochoty. Toteż zdecydowałem się na przeniesienie instytutu do Paryża. Paryż, niezależnie nawet od tego, że była tam placówka Czapskiego, był miejscem bardziej centralnym i bliższym kraju niż Włochy. Ponadto przeniesienie się do Francji Przedłużało nasz pobyt w wojsku Ze wszystkimi związanymi z tym korzyściami Niemniej jednak była to decyzja Dość ryzykacka Skok w ciemność Nawet Józio był temu dość przeciwny Ale Zosia, Zygmunt i ja Byliśmy zgodni, że jeżeli mamy coś robić To poza Londynem I poza skupiskami polskimi Wobec tego Sprzedaliśmy drukarnię i wyjechaliśmy. Usłyszeliśmy, że w autobiografii na cztery ręce Jerzy Giedrojć nazywa tę decyzję o przeniesieniu się z Rzymu do Francji, do Maison Lafitte, skokiem w ciemność. Ale właściwie nie miał wyjścia. A Paryż, Francja były bliżej Polski. Paryż był z pewnością bliżej Polskich niż Rzym, który stawał się bardzo prowincjonalny w momencie, kiedy opuszczony został przez demobilizowane jednostki polskie. Stawał się także niebezpieczny ze względu na wpływy tamtejszej partii komunistycznej. Ona we Francji oczywiście też działała i oddziaływała chociażby też na środowiska intelektualne, czego zarówno Czapski i jak i autorzy książek wydawanych przez Instytut Literacki potem boleśnie doświadczali. Ale Francja też miała jeszcze jeden atut, a mianowicie miała tradycję azylu dla uchodźców politycznych i miała też legendę wielkiej emigracji. Jerzy Giedroyć dopiero hmm. po wielu dziesięcioleciach się zaczął przyznawać do tego, jak ważnym punktem odniesienia był dla niego Otel Lambert, księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Oczywiście nie zamierzał naśladować tych działań. Miał świadomość, że nie da się ich powtórzyć w warunkach dwudziestowiecznych, ale chociażby ten portret księcia Adama wiszący w gabinecie w Maison Lafitte nie był dziełem przypadku. Pan profesor powiedział, że ten okres rzymski to jest Jerzy Giedroć, ale też... Józef Czapski. Jego wtedy nie ma we Włoszech z Giedrojciem, prawda? On jest właśnie w, w Paryżu. Zresztą nomen omen w Hotel Lambert, prawda? Tam. Ta placówka jego się mieści. Jak wyglądały te pierwsze działania Instytutu, te kulisy? O tym świadczą listy Jerzego Giedrojcia Józefa Czapskiego z tego okresu. Mamy już je wydane. Mamy wydane w opracowaniu dostępne, tak, tak. Profesora, profesora Rafała Chabielskiego. Rafała Chabielskiego. W tym tomie korespondencji znalazłam takie słowa Józefa Czapskiego skierowane do Jerzego Giedrojcia. Nie wmawiaj w siebie i w innych, że jesteś histeryk. Nie opowiadaj, że twój bilans jest porażką. To wszystko masochizm. Nie będę ci mówił tego, co wiem, że jesteś ciągle najbardziej nieznośnym i najbardziej twórczym i pomimo wszystko realnym człowiekiem. A że chcesz zawsze więcej, to już inna sprawa. Żebyś dziś był władcą Europy, uważałbyś się za pobitego, bo chciałbyś mieć kulę ziemską. O kolejnych etapach działalności Jerzego Giedrojcia opowiemy w dwójce w następnych audycjach, a dziś o rzymskim okresie działalności Instytutu Literackiego opowiadał w programie Drugim Polskiego Radia profesor Sławomir Michał Nowinowski. Dziękuję panie profesorze. Dziękuję bardzo. Fragmenty autobiografii na cztery ręce Jerzego Giedrojcia przeczytał Andrzej Ferenc.